Wszystko u was w porządku? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, że wszystko u was dobrze. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania podcastu po polsku. Zanim zaczniemy podcast, chciałbym przedstawić się tym, którzy słuchają mnie po raz pierwszy. Mam na imię Piotr i od kilku lat pomagam wszystkim chętnym, Uczyć się języka polskiego Robię podcasty, kursy Różne inne rzeczy Bo chcę pomóc wam Chcę wam Dać ciekawe materiały Do słuchania po polsku Dziś porozmawiamy Jeszcze o tym jak uczyć się języków Opowiem wam O moich doświadczeniach Ale zanim do tego Dojdziemy Chciałbym żebyśmy razem posłuchali Nowej muzyki, nowego podkładu muzycznego. Piękna muzyka, prawda? Nagrał ją dla mnie Andy, i od dziś ta muzyka będzie nam towarzyszyć zawsze na początku podcastu, bo bardzo mi się podoba Dzięki Andy, zrobiłeś mi naprawdę wielką przyjemność, dziękuję bardzo Kochani, zrobiło się już tradycją, że na początku podcastu słuchamy nagrań, które od was dostaję, dziękuję za nie bardzo serdecznie jest mi bardzo miło je dostawać, są dla mnie naprawdę wielką motywacją do prowadzenia tej strony i pomagania wam w języku polskim i myślę, że są również dobrą motywacją dla wszystkich którzy uczą się polskiego, kiedy jesteśmy razem razem sobie pomagamy możecie usłyszeć jak inni mówią po polsku Myślę, że to daje wam kopa. Dodaje wam siły, chęci do poprawiania się w języku polskim. Czasami myślicie, o, on mówi bardzo dobrze po polsku. Skoro on tak może, to na pewno ja też tak się nauczę. Zgadza się, prawda? Mnie to bardzo motywuje. A gdy już... Słucham nagrań od was, wtedy myślę sobie To co zrobiłem daje rezultaty Naprawdę było warto Warto było poświęcić czas, żeby pomóc innym Zatem będę to robił dalej Dopóki jesteście, dopóki chcecie korzystać z moich materiałów Dopóty na pewno będę z wami Moi drodzy, dziś posłuchamy nagrania, które dostałem od Artioma. Posłuchajcie. Cześć, Piotr. Nazywam się Artyom i jestem Rosjaninem, ale mieszkam w Holandii. Mój ciadek był Polakiem z Ukrainy, ale nigdy go nie spotkałem, bo umarł przed moim urodzeniem. Lubię uczyć się języków obcych. Kiedy przeprowadziłem się do Holandii, mówię po angielsku. Uczyłem się także holenderskiego. A ponieważ kochałem literatury Ameryki Łacińskiej, uczyłem się języka hiszpańskiego. Później nauczyłem się francuskiego, duńskiego i norweskiego. A we wrześniu tego roku, Postanowiłem nauczyć się języka mojego dziadka. Zacząłem od kursu na stronie Duolingo. Tam nauczyłem się czytać i pisać i trochę rozumieć przez ucho. Po zakończeniu kursa zacząłem czytać książkę Stanisława Lema Bajki robotów, a także wyszukać podcasty po polsku. W tej książce jest wiele niezrozumiałych dla mnie słów. Często szukam ich w słowniku. Zdania w niej są bardzo długie, dlatego uczę wiele użytecznych słów, na przykład dlatego, bo, że i tak dalej. Często słucham podcastów w językach, które uczę. Na początku bardzo mało rozumiem, więc byłem bardzo szczęśliwy, gdy znalazłem Twój podcast, bo mówisz bardzo wyraźnie i dużo rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc w nauczeniu języka polskiego. Mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie nagranie. Papa. Pa. Dziękuję bardzo, Artyom zna bardzo dużo języków, jestem pod wrażeniem To jest naprawdę niesamowite Podoba mi się, że mówisz dość wolno i starasz się bardzo wyraźnie mówić To bardzo ważne, bo w ten sposób łatwo cię zrozumieć Myślę, że masz bardzo duże doświadczenie w nauce języków O wiele większe niż ja i to bardzo teraz procentuje Dziś właśnie o nauce języków Chciałbym trochę opowiedzieć Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Słucha mnie teraz wiele osób Które mają o wiele większe doświadczenie W nauce języków obcych niż ja Dlatego jeśli nie zgadzacie się ze mną W jakiejś sprawie W czymś o czym za chwilę opowiem, to bardzo proszę napiszcie o tym w komentarzach. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Jakie macie metody nauki języków obcych? Ja chcę po prostu dziś przedstawić wam moje przemyślenia na ten temat. Chcę o tym opowiedzieć, o tym, czego nauczyłem się od innych, czego sam spróbowałem, o moich po prostu doświadczenia, chcę po prostu podzielić się z wami moimi doświadczeniami nie tak dawno temu, tydzień temu robiłem dla was webinar jeśli jesteście w klubie VIP to albo kupiliście moje kursy to zapraszam was na webinary na żywo, mniej więcej raz na dwa tygodnie, prawda? dostajecie zaproszenia tydzień temu Zrobiłem webinar i postanowiłem zrobić test. Podczas tego webinaru postanowiłem zrobić test. To był test z języka polskiego na poziomie C1, czyli bardzo wysokim. Jest sześć poziomów A1, A2, B1, B2 i najwyższe poziomy to C1 i C2. Pomyślałem, że niektórzy muszą mm, być może zdać taki test i rozwiązanie takiego testu może być ciekawe. Postanowiłem, że nie będę wcześniej czytał tego tekstu, żeby nie mieć ułatwienia. OK? Kiedy rozwiązujecie test to widzicie go po raz pierwszy. Więc ja też chciałem tak zrobić. Chciałem zobaczyć jak to jest zresztą pomyślałem, że nie będzie problemu, przecież znam trochę język polski mówię w tym języku od 50 lat i nigdy nie miałem problemu z porozumiewaniem się ale to doświadczenie wiele mnie nauczyło myślę, że jeśli oglądaliście ten webinar to wiecie o czym mówię ale dla tych z was, którzy nie widzieli webinaru Opowiem, jak to było. Zatem ściągnąłem PDF z tekstem, ale test miał też część audio, część rozumienia ze słuchu. OK, doskonale. Mamy nagranie audio, słuchamy go i potem musimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Są trzy odpowiedzi, zaznaczamy prawidłową, taka, która... Ma związek właśnie z tym nagraniem. Kochani, zróbmy teraz test. Dla ułatwienia, przeczytam Wam teraz odpowiedzi do pierwszego fragmentu dźwiękowego. To jest właśnie fragment tego testu na poziomie C1. Nagranie mówi o trąbie powietrznej i to są trzy. Mm, Odpowiedzi. Trzeba powiedzieć, która jest prawdziwa A. Trąba powietrzna zniszczyła doszczętnie budynki i zraniła wielu mieszkańców wsi B. Nad wsią przeszła burza z silnym wiatrem I C. Mieszkańcy wsi są bez prądu i dachu nad głową I teraz posłuchajcie hmm, tego nagrania. Posłuchajmy nagrania hmm, autentycznego z tego testu. Zaczynamy. Jeden. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy jednej ze wsi w Mazowieckiem Nad Wolą Goryńską przeszła dzisiaj trąba powietrzna. Bardzo silny wiatr zerwał dachy z dziewięciu budynków. Nikt nie ucierpiał. Usuwanie szkód potrwa jednak kilka dni. Burza z silnym wiatrem zaczęła się po trzynastej i trwała kilka minut. Dach jednego z domów zerwał linię energetyczną i pozbawił całą wieś prądu. Czy już wiecie, która odpowiedź jest prawidłowa? Nie? Nie wiecie? To zupełnie tak jak ja, bo po przesłuchaniu pierwszego nagrania przeżyłem prawdziwy szok. To ma być test języka polskiego? To jest test, ale dla Sherlocka Holmesa, dla detektywa. Naprawdę coś niesamowitego. Dobrze, spokojnie, spróbujmy. Spokojnie i powoli, uspokójmy się. Zapisałem dokładnie to, co zostało powiedziane. Teraz mamy dużo czasu, więc spokojnie postaram się rozwiązać tę zagadkę. Pierwsze dwa zdania są takie. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy jednej ze wsi w Mazowieckiem. Nad Wolą Goryńską przeszła dzisiaj trąba powietrzna. Potem słyszymy bardzo silny wiatr zerwał dachy z dziewięciu budynków. Nikt nie ucierpiał Usuwanie szkód potrwa jednak kilka dni I na końcu Burza z silnym wiatrem zaczęła się po trzynastej I trwała kilka minut Dach jednego z domów zerwał linię energetyczną I pozostawił całą wieś bez prądu Zatem zastanówmy się Odpowiedź A jest błędna, ok, jest zła, ponieważ mowa jest o tym, że nikt nie ucierpiał. Nikt nie ucierpiał, zatem zdanie: Trąba powietrzna zniszczyła doszczętnie budynki i zraniła wielu mieszkańców wsi. Jest fałszywe, bo nikt nie ucierpiał czyli trąba powietrzna nie zraniła nikogo. Zatem odpowiedź A jest zła. Dobrze, przyjrzyjmy się odpowiedzi B. Nad wsią przeszła burza z silnym wiatrem. Ok, zgadzam się z tą odpowiedzią. Burza z silnym wiatrem to właśnie trąba powietrzna. Zresztą w tekście, który słyszymy, jest zdanie Burza z silnym wiatrem zaczęła się po 13 i trwała kilka minut. Ok, więc odpowiedź B jest prawdziwa. Ale pozostaje jeszcze odpowiedź C. Mieszkańcy wsi są bez prądu i dachu nad głową. Czy ta odpowiedź jest również prawdziwa? Według mnie jak najbardziej. Przecież słyszymy, że bardzo silny wiatr zerwał dachy z dziewięciu budynków. Skoro wiatr zerwał dachy, to znaczy, że mieszkańcy są bez dachu nad głową Czy są też bez prądu? Oczywiście, przecież we wiadomości słyszymy Dach jednego z domów zerwał linię energetyczną I pozbawił całą wieś prądu Zatem odpowiedzi B i C są prawidłowe Tak mi się wydaje, jak wam się wydaje na szczęście do testu dołączone są rozwiązania. Sprawdzam więc, jakie jest moje zdziwienie. Tylko odpowiedź B jest prawidłowa. Co? Dlaczego? Nie, nie wierzę. Ten test wygląda podobnie aż do końca. Często dwie odpowiedzi są poprawne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Często nie można łatwo wywnioskować z tekstu, która odpowiedź jest prawidłowa. Zupełnie nie rozumiem, jaki cel ma ten test. Myślę, że gdyby zapytać ludzi na ulicy, zwykłych Polaków, to większość ludzi miałaby poważne problemy z tym testem. Zupełnie nie wiem, czemu służy taki test. I chcę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo współczuję wam, jeśli musicie Zdać podobny test To jest na pewno bardzo, bardzo trudne Ten test przypomina mi testy w szkole Kolejny raz przekonałem się, że testy i szkoła Nie mają nic wspólnego z życiem Najgorsze jest jednak to, że czasami Potrzebujemy dokumentu, który potwierdza naszą znajomość języka i Wtedy musimy taki test przejść pomyślnie Musimy zdać go Mam nadzieję, że was to nie spotka Że uczycie się polskiego po to, żeby Komunikować się z ludźmi, z żywymi istotami Które rozumieją, że błędy to normalna rzecz Co innego jest mówić po polsku Rozumieć innych A co innego rozwiązać taki test Myślę, że zgodzicie się ze mną nie wiem tylko dlaczego tego nie mogą zrozumieć ludzie, którzy układają takie testy. To dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe. Może to dlatego, że oni nigdy nie uczyli się języka obcego? Nigdy nie używali języka obcego w codziennym życiu? Nie komunikowali się w języku obcym? Nie wiem. Może to jest przyczyna? A może przyczyna jest zupełnie inna. Dobrze, moi kochani, zostawmy więc testy na boku i porozmawiajmy trochę o sprawach prawdziwych, realnych, o tym, co naprawdę nas dotyczy. Dziś chcę pomówić trochę o tym, jak poprawić swój język, bo czasami dochodzimy do punktu, w którym wydaje nam się, że nie robimy już postępów, a przynajmniej nie robimy ich tak szybko. Jakbyśmy chcieli, właśnie o tym chcę dziś opowiedzieć: o tym, co ja robię, co chciałbym robić i co wy również możecie robić, żeby lepiej mówić po polsku. Będą to rady dla osób, które uczą się polskiego od jakiegoś czasu nie dla zupełnie początkujących dla osób, które czują, że zatrzymały się w pewnym punkcie, ale chcą poprawić swój język polski. Jeśli uczycie się od roku, od dwóch lat języka polskiego i dość dobrze już rozumiecie po polsku, ale chcecie poprawić swój język polski, to myślę, że będę mógł dać wam kilka rad, jak to zrobić. Zacznijmy od czasu. Od czasu, który spędzacie tygodniowo na naukę języka polskiego Jeśli spędzacie mniej niż 3 godziny tygodniowo To jest to zdecydowanie za mało I myślę, że jest to jedna z głównych przyczyn Dlaczego nie robicie postępów 3 godziny tygodniowo To według mnie absolutne minimum Żeby robić dalsze postępy Niektórzy myślą, że mając aplikacje na swoim smartfonie, rozwiązując różne zadania w aplikacjach, takich jak Duolingo albo innych podobnych, spędzając trochę czasu w autobusie z tą aplikacją, myślą, że w ten sposób nauczą się nowego języka, dajmy na to języka polskiego. Owszem, możecie zrobić to dla przyjemności, jeśli czujecie przyjemność w rozwiązywaniu tego typu zadań, testów na smartfonie, to dobrze, doskonale, to może być coś dodatkowego, ale na pewno nie może to być główny sposób nauki. OK, myślę, że się rozumiemy. Spójrzmy na naukę języka realnie. Jesteśmy dorośli. Bądźmy realni, żeby nauczyć się nowego języka Trzeba poświęcić temu bardzo dużo czasu Kilka minut tu, kilka minut tam Na pewno nie rozwiąże tego problemu Trzy godziny tygodniowo Być może wydaje wam się, że to jest dużo Ale tak naprawdę to jest minimum W tygodniu mamy siedem dni Jeśli codziennie spędzicie pół godziny słuchając czegoś po polsku Mówiąc po polsku, używając języka polskiego, to w sumie spędzicie 3,5 godziny aktywnie używając nowego języka. <śmiech> Czy to jest dużo? Nie, to jest naprawdę bardzo mało, pół godziny dziennie. Pomyślcie sami, ile używacie swojego języka? Jak dużo mówicie dziennie w swoim języku? W porównaniu do tego pół godziny, Wydaje się naprawdę niczym Dlatego ja polecam wam słuchać przynajmniej godzinę dziennie To dawam w tygodniu 7 godzin Jeśli posłuchacie pół godziny rano 15 minut w południe 15 minut po południu Pół godziny wieczorem To będzie półtorej godziny dziennie a półtorej godziny dziennie razem razy 7 dni to już 10,5 godziny. To wydaje się sporo i myślę, że przy takim wysiłku rezultaty pojawią się dużo, dużo szybciej. Moi drodzy, oczywiście mówimy tutaj o nauce, o koncentracji, o słuchaniu z koncentracją, o czytaniu z uwagą, a nie o tym, że gdzieś tam w tle słyszycie włączone radio, w którym mówi ktoś po polsku i tak naprawdę to jest tylko tło do tego, co robicie. Nie, mówimy tutaj o słuchaniu z koncentracją, na przykład jedziecie autobusem rano do pracy albo samochodem i w tym czasie słuchacie z uwagą podcastów. To jest dobrze spędzony czas. To jest czas aktywnie spędzony na nauce języka polskiego. Kiedy rozmawiacie z kimś przez Skype przez 20 minut, to jest dobrze spędzony czas. Czytacie przez Pół godziny książkę? Albo strony w internecie? O to mi właśnie chodzi, jasne? O taki czas mi chodzi. Jeśli mam być z wami szczery, to myślę, że godzina dziennie to jest to, co daje nam rezultat. Oczywiście nie po tygodniu, nie po dwóch, ale po kilku miesiącach. To jest tak jak ze zdrowym odżywianiem. Jeśli ktoś... Codziennie je warzywa, to po pewnym czasie będzie zdrowy. Będzie się dobrze czuł. Ale jeśli ktoś nie je warzyw i raz w tygodniu zje dwa kilo warzyw, to nadal nic się nie zmienia. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. O to chodzi, żeby regularnie ćwiczyć, żeby regularnie mieć styczność z nowym językiem. Zatem czas spędzony z językiem polskim regularnie, regularne spędzanie czasu, codzienna nauka to jest podstawa. Ja nie mówię, że to nie może być przyjemne. To jest zupełnie inna sprawa. Tak jak mówiłem, ja polecam wam minimum 3 godziny w tygodniu, ale myślę, że tak naprawdę 7 godzin daje bardzo dobre rezultaty. Myślę, że najlepiej byłoby podzielić cały czas spędzony na nauce polskiego Na dwie części, na słuchanie i czytanie oraz na mówienie Słuchanie i czytanie traktuję tu jako jedną część A mówienie jako drugą Moim zdaniem im wyższy poziom, tym więcej powinniśmy mówić na początku naszej nauki, kiedy dopiero zaczynamy naszą przygodę z nowym językiem, wtedy najważniejsze jest słuchanie. Musimy poznać melodię języka, zacząć rozpoznawać słowa. To jest dopiero początek. Musimy wiedzieć, jak wymawiać dźwięki. Ale teraz, kiedy jesteście już na wyższym poziomie, Okej, okay, ja nie lubię poziomów Nie lubię mówić o poziomach hmm, Powiedzmy tak Teraz kiedy rozumiecie już dużo, dużo więcej Praktycznie wszystko Teraz najważniejsze jest mówienie Dlatego, że podczas mówienia Myślicie w nowym języku I moim zdaniem im jesteśmy na wyższym poziomie, tym więcej powinniśmy mówić Ja wiem, że to jest najtrudniejsza część nauki języka do zrealizowania Sam mam z tym problem Jeśli nie mieszkamy w kraju, w którym mówi się językiem, którego się uczymy Jeśli nie mieszkacie w Polsce, a uczycie się polskiego to bardzo trudno jest znaleźć możliwość mówienia z kimś po polsku. Nie jest to niemożliwe. Mamy internet, ale jest to być może trudne. Trudno jest znaleźć wiele takich możliwości. Trudno jest też znaleźć na to czas. Co mogę wam poradzić? Jakie jest moje doświadczenie? Otóż ja, jak pewnie wiecie, uczę się hiszpańskiego. Wcześniej uczyłem się angielskiego I mam kilku przyjaciół, z którymi po prostu rozmawiam przez Skype Jak znaleźć takich przyjaciół? Najprościej właśnie przez internet Jest wiele stron, na których spotykają się ludzie uczący się języków W zamian za to, że ty rozmawiasz z kimś po angielsku, rosyjsku, niemiecku i tak dalej Ten ktoś rozmawia z tobą po polsku. To nazywa się wymiana językowa. Jeśli wpiszecie w Google słowa language exchange, to znajdziecie wiele stron, które się tym zajmują. Nie polecę teraz żadnej konkretnej strony, bo sam teraz nie używam żadnej. Kiedyś używałem strony sharetalk.com. Ale o ile wiem, ta strona już nie działa, nie istnieje. Ale jest wiele innych. Poszukajcie sami. Poszukajcie na własną rękę wymiany językowej. No i jest jeszcze druga możliwość. To oczywiście płatne lekcje, konwersacje z native speakerami. Już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie żeby otworzyć dla was taką możliwość żeby pomóc przynajmniej kilku osobom ja jestem sam a czas przecież nie jest z gumy nie da się czasu rozciągnąć w nieskończoność niestety chciałbym otworzyć lekcję konwersację przez Skype ale na razie nie jestem do tego gotowy myślę, że jest to temat być może na przyszłość zobaczymy ale na pewno, jeśli poszukacie, znajdziecie takich nauczycieli. Ok, zatem słuchanie i rozmawianie. Kochani, nie ma co się oszukiwać. Jeśli chcecie nauczyć się mówić, to musicie to robić. Nie ma innego wyjścia. Są ludzie, którzy mówią... Ja chcę dobrze wyglądać, ale nie mam czasu chodzić na siłownię. Oczywiście to jest kłamstwo. Jeśli ktoś naprawdę chce dobrze wyglądać, to znajdzie czas na chodzenie na siłownię. Zawsze znajdujemy czas na to, co jest naszym priorytetem. Tak samo jest z nauką języków. To być może jest okrutne, ale ponieważ to wymaga. Tak wielkiego wysiłku. Dlatego tak niewiele osób zna język obcy naprawdę dobrze. Jest wiele osób, które znają język jako tako, mogą coś tam powiedzieć, porozumieć się. I to jest w porządku. Jeśli komuś wystarcza taka znajomość, to jest to w porządku. Ale jeśli chcecie nauczyć się polskiego lepiej, to Niestety nie ma innego sposobu, przyrzekam wam Trzeba dużo mówić Na początek wystarczą historyjki z pytaniami i odpowiedziami Takie jak ja wam proponuję Ale potem musicie rozmawiać po polsku po prostu z ludźmi Ale w końcu przecież po to uczymy się języka, prawda? Żeby rozmawiać z ludźmi, żeby Komunikować się. Ok, a teraz jeszcze trochę o gramatyce. Ludzie robią ogromny błąd, bo myślą, że muszą uczyć się gramatyki, żeby mówić bez błędów. To wydaje się dość logiczne. Skoro nie znam gramatyki, to robię błędy mówiąc. Zatem Nauczę się gramatyki i przestanę robić błędy. To, co wydaje się być logicznym, w rzeczywistości nie działa. A jest tak dlatego, że nasz mózg tak działa. Mózg człowieka to nie jest komputer, do którego wrzuca się słowa i zasady posługiwania się tymi słowami, czyli gramatykę i dzięki temu potrafimy mówić w nowym języku. Myślę, że wielu z was już się o tym przekonało. Ja doświadczyłem tego w szkole wiele razy. Na pewno mieliście również podobne doświadczenia. Moim zdaniem, nie jest ważne nie robić błędów, ale ważne jest nabieranie pewności siebie w mówieniu. A żeby nabrać pewności siebie, trzeba po prostu. Mówić. Trzeba mówić dużo, często, jak najwięcej się da. Słuchanie jest oczywiście niezwykle ważne, szczególnie na początku. Ale teraz rozmawiamy o kolejnym etapie, kiedy rozumiecie już bardzo dużo. Zresztą zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kiedy rozmawiasz z kimś po polsku, to ten ktoś Najczęściej do ciebie, również mówi po polsku I jeśli zna język polski lepiej od ciebie To najczęściej mówi dużo więcej od ciebie Zatem podczas takiej rozmowy Tak naprawdę połowę czasu spędzasz na słuchaniu Na słuchaniu tego, co mówi druga osoba Rozmawiacie przy kawie przez godzinę ale ty tak naprawdę mówiłeś albo mówiłaś tylko przez 20 minut, prawda? Taka jest rzeczywistość. Kochani, jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Kiedy zaczynamy się uczyć nowego języka, wydaje się nam, że nasze postępy będą liniowe. Co mam na myśli? Myślimy, że każdego dnia albo miesiąca nauczymy się tyle samo, że ciągle będziemy robić postępy z tą samą prędkością. Niestety, w rzeczywistości tak nie jest. Nie uczymy się tak samo szybko przez cały czas. W rzeczywistości najpierw uczymy się dużo szybciej niż później, gdy sporo już umiemy. Prawda jest taka, że dochodzimy do pewnego poziomu i później jest bardzo trudno ten poziom pokonać. Prawie nie widzimy postępów. To jest też przyczyna, dlaczego ludzie porzucają naukę języków. To jest po prostu bardzo frustrujące. Wszyscy chcemy ciągłej poprawy, i gdy nie widzimy postępów, których oczekujemy, wtedy często poddajemy się. Oczywiście jeśli ktoś chce osiągnąć tylko średni poziom, wtedy nie ma problemu. Ale jeśli ktoś chce wejść wyżej, chce mówić naprawdę dobrze po polsku, wtedy musi wyjść ze swojej strefy komfortu. Czasami to wymaga poświęcenia czasu Czasami również pieniędzy Bardzo często musimy poświęcić na to czas Który inni poświęcają na odpoczynek Dlatego jeśli lubisz to co robisz Bawi się sam proces nauki Wtedy jest to wiele łatwiej Wtedy to nie jest wysiłek Tylko zabawa, przyjemność można to porównać do łowienia ryb Ludzie chodzą na ryby, chodzą łowić ryby ok, Chodzą z wędką nad wodę Nie tylko po to, żeby złapać rybę Ludzie chodzą na ryby, bo sprawia im przyjemność samołowienie ryb Siedzenie nad wodą, kontakt z przyrodą Czas spędzony w otoczeniu natury jeśli lubisz słuchać po polsku, czytać, rozmawiać z ludźmi po polsku I na tym się koncentrujesz To poziom polskiego poprawia się samoczynnie, automatycznie Jeśli wędkasz, koncentruje się na złowieniu ryby Denerwuje się, myśli tylko o tym Jak złapać rybę? Wtedy ta wyprawa może nie być zbyt przyjemna Cholera, straciłem tylko czas Nic nie złowiłem Powie, jeśli tego dnia nic nie złowi, prawda? Ale jeśli naprawdę ktoś lubi to robić To jego punkt widzenia jest zupełnie inny Nic nie złowiłem Ale posiedziałem nad wodą Zrelaksowałem się Było przyjemnie to był miło spędzony czas. Taki ktoś nabiera powoli doświadczenia w łowieniu ryb i pewnego dnia na pewno złowi swoją dużą rybę. Są ludzie, którzy chodzą na ryby tylko wtedy, gdy jest ładna pogoda. Ale są też ludzie, którzy tak kochają łowienie ryb, że robią to nawet gdy pada deszcz. Jak myślicie, kto złowi więcej ryb? Kto będzie miał większe sukcesy? Podobnie jest z nauką języka. Myślę, że zgodzisz się ze mną. Nasze sukcesy zależą od włożonej pracy. Ta praca może być przyjemna. Język to komunikacja, słuchanie i mówienie. Jeśli nie ćwiczysz, Słuchania i mówienia To nie możesz zrobić postępów Nie ma innej metody Są ludzie, którzy obiecują różne rzeczy Na przykład wkładasz słuchawki na głowę Albo jakiś wirtualny tekst Idziesz spać i rano prawie doskonale mówisz W obcym języku Nie dajmy się oszukać To tak mm, jak te reklamy mówiące o tym Że możesz jeść ile chcesz nie ćwiczyć i jednocześnie schudnąć Dajcie spokój Trzeba być realistą Siedzisz przed y, telewizorem Wcinasz ciastka i chudniesz Czy to może być prawda? Na pewno nie Jednak wśród nas jest wiele osób Które robią doskonałe postępy Potwierdzają to nagrania, które dostaję. I słyszę, jak cieszycie się ze swoich postępów. Słyszę, że z radością mówicie po polsku. Dlatego na koniec chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze nagrania od Guillermo z Burgos w Hiszpanii. Posłuchajcie. Cześć Piotr. Today, na przykład mam dużo, dużo czasu bo muszę podróżować dużo z Burgos i, i będę w samochodzie e, dużo czasu, więc e, mam, mam okazję do słuchania e, więcej podcastów. I dwa tygodnie temu e, usłyszałem e, jeden z twoich podcastów i tam powiedziałeś, że musimy zrobić, co jest dobre, a nie tego, co jest łatwe. I na, naprawdę myślę, że to jest dobra rada dla, dla mnie. I co jeszcze? Myślę, że na razie nic. Tylko jeszcze raz podziękować Ci za wszystko, co robisz. I na następnym razem. Pa, pa! Dziękuję bardzo za nagranie, mówisz bardzo dobrze po polsku Nie muszę chyba o tym wspominać Bardzo mi się podoba akcent To, że mówisz bardzo wyraźnie Po hiszpańsku nie wymawia się niektórych dźwięków tak wyraźnie jak po polsku Hiszpanie są bardziej zrelaksowani, gdy mówią Polacy z reguły wymawiają bardzo dokładnie wszystkie dźwięki ale Guillermo robi to bardzo dobrze Dzięki jeszcze raz Moi drodzy, tak dla podsumowania Dzisiejszego podcastu Chcę wam powiedzieć, że jeśli Nie musicie To nie stresujcie się egzaminami i testami Niestety Testy Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością Z umiejętnością komunikowania się jeśli musicie zdać egzamin, test, to musicie przygotować się do tego, hmm, ale to niewiele pomoże w codziennej komunikacji. Testy i życie to zupełnie dwie inne sprawy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Przygotowanie do testu to zupełnie inna rzecz. Komunikacja to słuchanie tego, co ktoś mówi I mówienie do niego Tego, co my myślimy Na tym polega komunikacja Dlatego właśnie to musimy ćwiczyć Jeśli chcemy potrafić komunikować się w nowym języku W naszym przypadku myślę o języku polskim Testy to zupełnie inna rzecz Musimy przygotowywać się do nich zupełnie inaczej Dlatego mam tylko jedną radę Używaj jak najwięcej języka Mów jak najwięcej, słuchaj jak najwięcej Rozmawiaj z ludźmi, czytaj książki Bądź jak wędkarz, który chodzi na ryby Nawet wtedy, gdy pada deszcz To by było wszystko na dziś. Wielkie dzięki za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Bez Was nie byłoby sensu nagrywać tych podcastów. Cieszę się jednak, że mogę być z Wami. Mogę Wam pomagać. Dziękuję za wiadomości od Was. Dziękuję za nagrania. Zapraszam do korzystania z moich materiałów. Zapraszam do klubu VIP. Słuchajcie historyjek, im więcej spędzicie czasu z językiem polskim, tym szybciej zrobicie postępy. Mówiąc o spędzaniu czasu myślę o słuchaniu, czytaniu i mówieniu, a nie o rozwiązywaniu testów, oczywiście. Trzymajcie się moi drodzy, bawcie się, bawcie się dobrze ucząc się polskiego nie poddawajcie się, jesteście wspaniali. Dziękuję Wam za pozytywną energię, którą mi przesyłacie. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne audycje. Cześć, papa! Pa. To był podcast Real Polish. O no więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.